Orzełek bez korony. Od Wandy Wasilewskiej przez Lenino do Berlina. Pamięć Ludowego Wojska Polskiego pod dowództwem pułkownika Zygmunta Berlinga. O tym w kolejnej odsłonie opowieści pod hasłem Węzły Polskiej Pamięci. Generał Władysław Sikorski, naczelny wódz oraz premier rządu na uchodźstwie podczas II wojny światowej, miał o tym wojsku polskim zależnym od Armii Czerwonej powiedzieć. Komuniści, dywersanci, berling, zdrajca i dezerter. Co znaczyła, co znaczy ta formacja dla nas dziś? Kim byli, kim są dla nas ci, którzy wtedy chwycili za broń? Przysięgam ziemi polskiej, nie mam ziemi polskiej. I narodowi, polskiemu, i narodowi polskiemu, że do ostatniej grobli krwi, do, do, do, do, do ostatniego tchu, do panu, do panu. walczać będę wroga Niemca. W Związku Sowieckim w Sielcach nad Oką przysięgę złożyli 15 lipca 1943 roku w rocznicę bitwy pod Grunwaldem. Tworzyli dywizję piechoty imienia Tadeusza Kościuszki pod dowództwem wspomnianego pułkownika Zygmunta Berlinga. Wśród nich byli ci, którzy nie zdążyli do armii generała Władysława Andersa, stacjonującej od miesięcy na Bliskim Wschodzie. Na początku kościuszkowców było ponad 12 tysięcy. Dwa lata później Pierwsza i druga Armia Wojska Polskiego liczyła prawie 330 tysięcy żołnierzy. Nosili rogatywki i orła bez korony. Żołnierze, jeszcze niedawno Byliście bezdomną gromadą! W organizowaniu tego wojska miała swój udział Wanda Wasilewska, polska komunistka, założycielka Związku Patriotów Polskich. Kościuszkowcy rozpoczęli wojenny szlak od krwawej i z dużymi stratami własnymi bitwy pod Lenino 12 października 1943 roku. Uczestniczyli także w zdobyciu ruin Warszawy, szturmowali Wał Pomorski, ginęli zdobywając Kołobrzeg i Berlin. Następnie zostali skierowani do walki z podziemiem antykomunistycznym. Do walki Polaków z Polakami. Dlaczego jedni nazywają ich polskimi bohaterami, mięsem armatnim i ofiarami Stalina, drudzy żołnierzami przeklętymi? Historia Żywa Profesor Andrzej Nowak jest gościem radiowej jedynki, historyk, publicysta, nauczyciel akademicki, sowietolog, autor dziejów Polski. Dorota Truszczak, witam pana profesora. Witam serdecznie. Wracamy, panie profesorze, do historii formacji, nad którą wisi odium czegoś złego, historii złej. Czy pan ma też takie poczucie? No Na pewno dyskusję nad rolą, jaką odgrywało Ludowe Wojsko Polskie, w całej swojej historii, wciąż jeszcze tlą się gdzieś w naszej historiografii, szerzej w publicystyce, choć na pewno nie jest to już temat tak żywy, jak powiedzmy 30 lat temu czy 35 lat temu, kiedy przełamywały się te dwa wzory pamięci. Ten stary, utrwalany w ślad za czołgami sowieckimi, które tutaj wprowadziły także Ludowe Wojsko Polskie jako swoją formację pomocniczą, wspierającą funkcjonował od 1944 roku, no gdzieś do 1989, prawda, ale niewątpliwie przełamywał się już od przynajmniej początku lat 80., od Festiwalu Solidarności z pamięcią o polskich siłach zbrojnych na Zachodzie, z pamięcią o Armii Krajowej, wcześniej zakazaną, wcześniej wyklętą właśnie. A więc lata 80. to jest jakby taki okres współpracowy, Istnienia tych dwóch pamięci, jednej oficjalnej, dominującej wciąż jeszcze, w której ludowe Wojsko Polskie to jest to jedynie słuszne, i na każdych akademiach z okazji świąt państwowych, wspominano te właśnie tradycje z orzełkiem bez korony i bohaterów w cudzysłowie, czy bez z tych właśnie formacji z pierwszej armii i drugiej armii Wojska Polskiego, nazywanego powszechnie ludowym Wojskiem Polskim. A już od końca lat 80. niewątpliwie przewagę zacznie zdobywać ta pamięć krytyczna, której będzie się podkreślało już nie tylko i nie tyle prawdziwe, skąd sługi zasługi bojowe żołnierzy tych właśnie formacji obu armii podporządkowanych Bierutowi, a przez Bieruta Moskwie, ale będzie się podkreślało właśnie tę podległość moskiewskim planom politycznym i będzie się podkreślało Właśnie cały fałsz tej legendy, jaką budowano w propagandzie perelowskiej wokół tych formacji. I to jest dlatego niezwykle ciekawy węzeł pamięci, bo widać tutaj w naszej polskiej pamięci, bo widać w nim splatanie się tych dwóch różnych, radykalnie różnych, przeciwnych sposobów jej ujmowania, i w związku z tym także nie jest łatwo dojść do werdyktu, który byłby zadowalający dla obu stron sporu i który oddałby sprawiedliwość żołnierzom tych formacji, tym kilkuset tysiącom żołnierzy, którzy, którzy z bronią w ręku rzeczywiście walczyli z wrogiem polskiej niepodległości, polskiego narodu, czyli z Niemcami, z Rzeszą Niemiecką i jej formacjami wojskowymi, ale którzy także wprowadzali tutaj, chcąc, nie chcąc, niektórzy chcąc, większość nie chcąc, władzę sowiecką, zwierzchność moskiewską na ziemiach Polski. To jest cały dylemat pamięci o Ludowym Wojsku Polskim. Wspomniałam, że Wanda Wasilewska miała spory udział w organizowaniu Ludowego Wojska Polskiego przy Armii Czerwonej. Była pomysłodawczynią jego utworzenia. Czy ta historia tak właśnie wyglądała? No, Wandalwowna, jak ją nazywano zgodnie z tradycją rosyjską po ojcu Leonie Wasilewskim, pierwszym ministrze spraw zagranicznych II Rzeczpospolitej, wybitnym mężu stanu niepodległej Polski. Wanda Lwowna traktowana była w, w Moskwie po prostu jako agentka posłuszna rozkazom Stalina, ciesząca się w dodatku pewną sympatią Josifa Wisarionowicza dlatego patrzono na nią pewnym respektem, bo Stalin rzeczywiście jakby... No dość chętnie ją przyjmował, nie traktował jej tak brutalnie jak wielu swoich marszałków i generałów, czy innych swoich agentów, którzy mieli wprowadzać komunistyczną władzę w Polsce. Pewnie imponowało mu to, że właśnie ma do czynienia no, z córką ministra przedwojennej Polski, w dodatku córką chrzestną Piłsudskiego, bo to rzeczywiście Józef Piłsudski był jej formalnie ojcem chrzestnym. I w dodatku uznaną pisarką lewicową, bo była jednak traktowana jako pisarka, tłumaczona także na język rosyjski, wydawana w Związku Sowieckim. Ale żadnej samodzielności rzecz jasna Wanda Lwowna nie miała, nie była pomysłodawczynią utworzenia Ludowego Wojska Polskiego, była tylko taką, nie wiem czy piękną, to już zostawiam osądowi gustów damskich i męskich, maskotką dodaną do Decyzji podjętej wyłącznie przez Stalina w ramach jego planu, starannie obmyślanego planu przejęcia kontroli nad Polską. Więc jednocześnie separujemy, to przecież się zaczęło przed Katyniem w rozmowach wyjaśniających, że tak powiem, z oficerami wziętymi do niewoli przez Armię Czerwoną, w rozmowach prowadzonych przez funkcjonariuszy NKWD i Smierszu czyli wywiadu wojskowego sowieckiego, rozmowach dotyczących tego, czy da się dany delikwent przekonać do współpracy ze Związkiem Sowieckim, czy rokuje nadzieję na to, że zostanie agentem sowieckim w mundurze polskim, czy nie. Kilkudziesięciu takich się znalazło, których uznano za gotowych do współpracy, m.in. Zygmunt Berling, umieszczono w tak zwanej willi rozkoszy, a nie skierowano do dołów śmierci w Katyniu czy w Charkowie czy w Miednoje pod Twerem. Tak właśnie zaczyna się historia Ludowego Wojska Polskiego. Od selekcji, w której wybiera się na ogół najgorszych. To znaczy, to jest tych, którzy nie chcą służyć przegranej sprawie polskiej niepodległości, którzy wolą pójść z najeźdźcą, czyli z Armią Czerwoną. I właśnie symbolem tej grupy staje się najbardziej czytelnym, najbardziej wyrazistym podpułkownik Zygmunt Berling a staje się zdrajcą formalnie z chwilą, kiedy odmawia wyjazdu z ewakuującym się Wojskiem Polskim, Armią Polską w Związku Sowieckim, która kończyła właśnie swoją działalność i ewakuowała się na mocy umowy ze Stalinem na Bliski Wschód. Berling odmówił rozkazu pójścia z tą armią i w ten sposób zdezerterował. Istotnie sformułowanie generała Sikorskiego jest opisem, nie jest inwektywą. Jest opisem stanu rzeczy. Berling i jemu podobni zdezerterowali z Wojska Polskiego. Nie poszli z Andersem do Iraku, do Palestyny, a później tym szlakiem bojowym przez Italię, przez Monte Cassino z polskimi siłami zbrojnymi. Tylko zostali przy Stalinie. Oczywiście takich ludzi było więcej. Było kilkudziesięciu, nawet kilkuset takich oficerów się znajdzie. Ale potem dołączą do nich masy tych, którzy nie zdążyli do armii Andersa i tych nie obciąża żaden zarzut dezercji czy zdrady. Po prostu oni chcieli do Polski. Nie zdążyli do armii Andersa gdzieś tam z dalekich obozów, łagrów, gdzie zbyt późno poinformowano ich o amnestii jakiej udzielił Stalin na mocy układu Sikorski-Majski w 41 roku polskim obywatelom bezprawnie przetrzymywanym przez sowieckie organa bezpieczeństwa. I tacy ludzie tworzyli trzon, masę żołnierską tejże właśnie formacji, która zacznie powstawać od maja 43 roku. W ramach planu Stalina tworzymy armię, która będzie miała biało-czerwony sztandar, która będzie miała polski język komendy, która będzie miała z polskim nazwiskiem dowódców, Polaków albo i nie Polaków, byle nazwisko nosili polskie lub znane w Polsce wcześniej. No Berling to może nie, nie jest nazwisko takie typowo polskie, ale był przedwojennym oficerem, wyższym podpułkownikiem dyplomowanym. A oczywiście, kiedy sowieccy oficerowie Rosjanie będą wstępowali na rozkaz do Ludowego Wojska Polskiego, no to będą zmieniali nazwiska, jak następca Berlinga na stanowisku dowódcy pierwszej armii, Sergi Gorochow, który przyjmie nazwisko Popławski. Więc chodziło o stworzenie pozorów, że o to wchodzi polska armia pod polską komendą, wyzwalać Polskę u boku Armii Czerwonej i dokumentuje w ten sposób fakt ważny dla Stalina w rozmowach z mocarstwami zachodnimi, że ta nowa ekipa polityczna, którą Stalin szykuje równolegle z wojskiem Związek Patriotów Polskich, potem PKWN, Bierut i inni, to są ludzie, którzy nie są samotni, ale jest z nimi siła zbrojna. Są Polacy, którzy z bronią w ręku dokumentują wolę walki z Niemcami u boku koalicji antyhitlerowskiej i to był cały pomysł, który Stalin krok po kroku realizował od Katynia poprzez tę decyzje z Wandą Wasilewską przedstawioną w roli jej inicjatorki z 1943 roku poprzez utworzenie pierwszej Dywizji imienia Tadeusza Kościuszki, oczywiście nazwa nieprzypadkowo wybrana, symbolicznie tak ważna dla Polaków, potem poprzez pierwszą Armię, drugą Armię Wojska Polskiego, które będą szły swoim szlakiem bojowym z wieloma bohaterskimi epizodami w walce z Niemcami i z polityczną rolą przypisaną im przez Stalina. Rekruci, którzy zgłaszali się do tej armii otrzymywali rogatywki, taki symbol przeszłej Rzeczpospolitej, ale biały ptak nie miał korony, panie profesorze, i no, budził ich wątpliwości. Niektórzy żołnierze nazywali go pogardliwie kogutem lub z rosyjska kuricą. Nieufność też budzili ze wspomnień ludzi, którzy włączyli się do tej armii. Wynika, że ci oficerowie z polsko brzmiącymi nazwiskami jednak pochodzący z Armii Czerwonej. Była też taka sytuacja, że nawet księdza, który pojawił się w oddziale, księdza Wilhelma Kuprze, uważali niektórzy za podstawionego oficera NKWD. Ale to chyba było nic w porównaniu z tym, że oni rwali się do, do walki. Prości żołnierze i zapewne niemała część młodszych oficerów, to rzeczywiście byli ludzie, którzy po prostu chcieli wrócić do Polski, którzy chcieli walczyć z Niemcami. Niemcy byli dla nich głównym wrogiem, zgodnie zresztą z chronologią wydarzeń II wojny światowej. Te dwa proste motywy, powrót do domu, nawet jeśli ten dom przymusowo będzie przeniesiony ze wschodu na zachód, ale będzie to dom, w którym mówi się po polsku, no bo duża część z tych właśnie ludzi, którzy znaleźli się w armii tak ludowej, to byli ludzie z Kresów. I w związku z decyzjami politycznymi Stalina o przesunięciu granic Polski na zachód wiadomo było, że no, do Polski nie wrócą do Lwowa, czy do Wilna, czy do Grodna, tylko Polska jako nowe państwo utworzone pod egidą Stalina będzie na zachód od Bugu się rozciągała. No niemniej jakaś Polska tam będzie. Coś innego niż w Związku Sowieckim, którego ci ludzie no, na ogół mieli serdecznie dość, bo ogromna część z nich przeszła przez łagry. Więc wyjście z łagru do wojska, nawet jeżeli na czapce w tym wojsku dodawana była kurica, jednak nie kogut, bo kogut ma taki grzebień na głowie yy, charakterystyczny i to mogłoby zbyt przypominać koronę, więc powszechnie nazywano tego ptaka na rogatywkach berlingowców kuricą. Po prostu ptak bez niczego na głowie dość pokracznie te skrzydełka też zresztą były narysowane i wszystko to miało sugerować, że oto wracamy do tradycji piastowskich. No było to oczywiście zafałszowanie, bo Korona, która była nad Orłem, oznaczała pełną suwerenność. Piastowie wtedy, kiedy tej suwerenności królewskiej nie mieli, a przez długi czas rozbicia dzielnicowego tak było, istotnie używali Orła bez korony, ale nie dlatego, że byli z tego dumni, tylko dlatego, że nie było królów w wieku XII i XIII na ziemi polskiej. No Niemniej w sytuacji ludzi, którzy przeżyli doświadczenie gułagu, Kwestia czy orzeł na rogatywce ma koronę czy nie wydawała się najczęściej drugorzędną, byle zbliżyć się do domu, byle pomścić się także na Niemcach bodaj, którzy są współsprawcami tej krzywdy, która ich i ich rodziny, tych właśnie setek tysięcy ludzi, którzy przeszli przez łagry, doświadczyli. Właściwie. Jakie cele miała realizować ta armia, bo patrząc na szlak bojowy kościuszkowców, począwszy od bitwy pod Lenino, słusznie zdaje się mówią ci, którzy tak mówią, że kościuszkowcy byli, panie profesorze, mięsem armatnim i ofiarami Stalina. Na początku na pewno tak. Znaczy mięsem armatnim była cała Armia Czerwona dla Stalina, to tutaj nie ma nie wątpliwości. Było. Nie oszczędzał tak. życia ani swoich, ani nie swoich żołnierzy Stalin. Mówiło się powszechnie, że jego najprostsza taktyka wojskowa zwycięz Armii Czerwonej to jest taktyka czterech warstw na pierwszą warstwę mięsa armatniego nakłada się drugą, potem trzecią i w końcu czwarta przechodzi. Ale pod Lenino to Polacy byli tą pierwszą warstwą. Tak, tak było rzeczywiście 12 października pod Lenino. Zresztą to jest wioska prawie przy granicy Białorusi, wschodniej granicy Białorusi z Rosją dzisiejszą. To zresztą miejsce nieobce w historii zmagań Rzeczpospolitej Litwy i Korony z moskiewskim sąsiadem. Niemal dokładnie w tym samym miejscu toczyły się bitwy w 1564 i 1667 roku z armiami Iwana Groźnego. Zwycięskie dla oręża polskiego bitwy znane jako bitwy pod Czaśnikami, bo to jest tuż obok wioska czy miasteczko raczej. Ta historyczna okolica, tradycja była w 1943 roku w zupełnie innym kontekście strategicznym, militarnym, geopolitycznym. Z jednej strony Armia Czerwona, która przechodzi stopniowo do ofensywy po dwóch latach cofania się pod naporem Niemców, właśnie wygrana została przez stronę sowiecką Wielka Bitwa Pancerna na Łuku Kurskim. Ta próba odzyskania inicjatywy strategicznej przez Niemcy się nie powiodła. No i Armia Czerwona zaczyna swoją właśnie realizowaną przez taktykę wspomnianych czterech warstw mięsa armatniego ofensywę na zachód w stronę Niemiec. Na tym odcinku najprostszym, głównym wobec tego, prowadzącym w stronę Berlina, więc poprzez Białoruś, skupione zostały siły sowieckie, do których dodano bardzo niewielką jednostkę w porównaniu z ogromem wojsk po obu stronach walczących. Świeżo sformowaną, jeszcze nie przeszkoloną dobrze dywizję kościuszkowską. Kilka miesięcy ona dopiero się organizowała. Brakowało około 30% oficerów, no bo nie było ich skąd brać. Nawet tych sowieckich mówiących po polsku było za mało. I w takiej sytuacji właśnie rzucono do walki niezupełnie przygotowanych do niej żołnierzy, ze słabym wsparciem i no, najdelikatniej mówiąc niekonsekwentnie udzielanym przez sąsiadów, czyli przez armię sowieckie, dywizje sowieckie stojące po obu stronach, ze źle zorganizowanym wsparciem ogniowym tego natarcia, żołnierze dywizji wykonali atak z dużą determinacją, odwagą. Tutaj nikt nie ma prawa zaprzeczyć tej odwagi, większości żołnierzy pierwszej dywizji imienia Kościuszki, no i zapłacili za to wysoką cenę. Jeden dzień walk kosztował życie chyba 770 ponad żołnierzy. W całej bitwie, która trwa 12-13 października, to będzie blisko 1700 poległych i 800, czy, czy więcej już w tej chwili nie pamiętam dokładnej liczby uznanych za zaginionych, czyli de facto tych, którzy przejdą na stronę niemiecką, po prostu no, przytłoczeni tym ogniem Znakomicie zorganizowanym oporem niemieckim i jednocześnie marzący po prostu o tym, żeby przejść przez tą linię ognia i, i znaleźć się bliżej domu, przeszli na stronę niemiecką i byli potem pokazywani przez Niemców właśnie jako ofiary reżimu sowieckiego, które same chętnie przechodzą na stronę III Rzeszy, takie objazdowe, że tak powiem, cyrki z owymi żołnierzami spod Lenino. Propaganda Goebbelsa organizowała w zakładach pracy na terenie Generalnego Gubernatorstwa, żeby odpowiednio nastawić ludność polską do zbliżającej się od wschodu Armii Czerwonej. Gościem radiowej jedynki jest profesor Andrzej Nowak. Historia Żywa Czy bitwa pod Lenino mogła być takim mitem założycielskim nowej komunistycznej Polski w założeniu Stalina? Bohaterska walka Polaków, wielu z nich ginie, przelana krew? No stała się takim mitem niewątpliwie. Przypomnijmy, że no w bardzo wielu miejscach, instytucjach publicznych to właśnie imię bitwy pod Lenino stało się imieniem patronackim. Dla szkół, dla instytucji obchodzono wreszcie, no niemal od początku PRL, rocznicę bitwy pod Lenino jako oficjalne święto Wojska Polskiego, święto żołnierzy co miało zastąpić obchodzone w II Rzeczpospolitej 15 sierpnia z okazji zwycięstwa nad Armią Sowiecką, nad Armią Czerwoną w 1920 roku wielkiego zwycięstwa w Bitwie Warszawskiej. Teraz to bitwa pod Leniną miała być tym symbolem braterstwa broni polsko-sowieckiego i zarazem święta żołnierza polskiego. No tyle tylko, że dywizja nie nadawała się w ogóle do dalszej walki po tym krwawym chrzcie bojowym i trzeba ją było wycofać i dopiero w 44 roku już wzbogacona przez kadrowe wzmocnienia, można tak powiedzieć, kolejnych wstępujących w jej szeregi żołnierzy, jako pierwsza armia Wojska Polskiego będzie kontynuowała swój szlak bojowy. Też w ważnych bitwach, by wymienić choćby studzianki, poważną bitwę pancerną, gdzie sformowana w ramach pierwszej armii tego Ludowego Wojska Polskiego. Brygada pancerna imienia bohaterów Westerplatte będzie ścierała się w dużej bitwie pancernej z silnymi oddziałami wroga. Notabene to chyba największa bitwa pancerna właśnie toczona z udziałem Ludowego Wojska Polskiego na tym froncie wschodnim. I chyba nawet gdy idzie o pamięć, to jest ona upamiętniona w formie gry komputerowej dla miłośników czołgowych. Jest taka grupa. Którzy właśnie mogą rozgrywać sobie bitwę pod studiankami na całym świecie, gdzie taka gra czołgów jest popularna. To nawiasem mówiąc, bo to nie tylko kino, nie tylko powieści, a tych oczywiście mnóstwo w okresie PRL-u. Powstało, które upamiętniały szlak bojowy Ludowego Wojska Polskiego, ale współcześnie także właśnie gry komputerowe są wehikułem pamięci, jak to mówią specjaliści. Wspomniał pan profesor, czołgi na uzbrojeniu miały się pojawiać napisy mściciel Katynia, niektórzy mówią, że zemsta za Katyń, bo propaganda sowiecka budowała morale kościuszkowców, odwołując się właśnie do Katynia, kolportowała taką informację, że to Niemcy zamordowali tam te kilkadziesiąt tysięcy Polaków. jakim stopniu mogło to być skuteczne, pana zdaniem? Sądzę, że w niewielkim. Powtórzmy, że większość żołnierzy pierwszej Armii Wojska Polskiego, przynajmniej do lipca 44 roku, stanowili ludzie z Kresów. Ludzie, którzy w większości przeszli przez obozy sowieckie. A więc oni już poznali tę władzę sowiecką od strony Trudno powiedzieć, czy najgorszej, bo ta władza nie miała za dobrych stron, chyba, a gułak miał różne kręgi piekła obozowego. Ale w każdym razie ci ludzie, którzy wstąpili do armii Berlinga, do pierwszej armii, no niewątpliwie wiedzieli, że Związek Sowiecki nie jest krajem dobroczyńców ludzkości, tylko krajem wyjątkowo okrutnym, zdolnym do każdej zbrodni i do każdego kłamstwa, także. W związku z tym informacje o Katyniu jako zbrodni niemieckiej. W 1943-1944 roku myślę, że słabo przebijały się do świadomości ówczesnych żołnierzy armii Berlinga. Prędzej można było to wmówić po kilkudziesięciu latach intensywnej propagandy, czy to w PRL-u, czy tym bardziej w Związku Sowieckim, gdzie do dzisiaj ta propaganda jest skuteczna. Kościuszkowcy uczestniczyli także w zdobyciu ruin Warszawy. Ruin Warszawy, bo stali na prawym brzegu Wisły, próbowali pomagać, przekraczali Wisłę, zostawiali tam uzbrojenie, widząc sytuację, jaka jest na lewym. Nic więcej nie mogli zrobić, czekali na te ruiny tylko. No, Berling, który dowodził w tym momencie jeszcze pierwszą Armią, Niewątpliwie chciał jakby, pewnie i sam przed sobą także, ale no zwłaszcza wobec społeczeństwa polskiego, wylegitymować się jakimś czynem, który pokaże, że no leży mu na sercu dobro Polski. Stąd w momencie, kiedy Armia Czerwona zajęła Pragę, w sierpniu 1944 roku i usadowiła tam swoje jednostki. W tym pojawiły się także jednostki pierwszej armii. Berlinger rwał się do tego, żeby no, przeprowadzić rodzaj desantu na drugi zachodni brzeg Wisły. Stąd właśnie powstał na chwilę ten przyczółek na Czerniakowie. Utworzony szczupłymi siłami, które wydzielił do tej akcji Berling. Tam odznaczył się oddział pod dowództwem majora Stanisława Łatyszonka w tych no, tragicznych walkach, tragicznych dlatego, że nie wspieranych większymi siłami, i w związku z tym skazany na klęskę, bo Niemcy oczywiście skupili cały ogień na próbie forsowania Wisły. No Wisła pod Warszawą nie jest jakąś bardzo małą rzeczką, chyba że panuje susza, a takiej nie było akurat latem 1944 roku. Stąd też na przeprawie przez rzekę kilku kompanii, a o takich siłach mówimy, czyli kilkuset ludzi, no, można skupić taki ogień kilkunastotysięcznego skupionego wzdłuż brzegu Wisły, garnizonu niemieckiego że praktycznie jest to skazane na rzeź, nawet nie na porażkę, ale na rzeź i takie w dużym stopniu było doświadczenie tej próby. Dlaczego w ogóle kierownictwo, zwierzchnictwo Berlinga pozwoliło mu na tę próbę? Sądzę, że powód był prosty. To jest ciąg dalszy prowokacji, o której mówiliśmy tydzień temu, wspominając powstanie warszawskie Stalinowi we wrześniu, a ta próba przyjścia na pomoc powstaniu warszawskiemu to jest właśnie połowa września. A więc już po 40 kilku dniach powstania, Stalinowi zależało na tym, żeby powstanie jeszcze krwawiło, żeby przywrócić nadzieję powstańcom, że jeszcze no, skądś ta pomoc przyjdzie. I dlatego właśnie wykorzystał mikroskopijną w skali operację, którą przeprowadziła część jednostek podległych Berlingowi. A Berling za niesubordynację, bo jednak była to operacja wykonana no nie w połączeniu z całymi decyzjami strategicznymi. Armii Czerwonej został pozbawiony dowództwa nad pierwszą armią, odstawiony na boczny tor, zresztą także pod naciskiem władz politycznych tej stalinowskiej Polski, które obawiały się ambicji Berlinga, bo ten chciał prowadzić dyktaturę wojskową w powojennej Polsce. Nie chciał partii komunistycznej, tylko chciał dyktaturę wojskową opartą o Moskwę, w której on będzie kierował wszystkim. No, to się razem złożyło właśnie na tę okazję, przy której Berlinga zdemisjonowano i wprowadzono na jego miejsce jako dowódcę armii, pierwszej armii wojska polskiego, Siergieja Goruchowa Welpopławskiego. Niektórzy historycy podkreślają, że wybrane jednostki Wojska Polskiego szły do natarcia wprost z marszu i tak uczestniczyły w ciężkich walkach o Wał Pomorski. Tysiące poległych, rannych, zaginionych. Niecały miesiąc później, po tym styczniu, pierwsza Armia Wojska Polskiego uderzyła na Kołobrzeg. Również duże straty. Czy to było zadanie tej armii, by być na tak ciężkich frontach? Jeszcze raz może powtórzmy, że tak działała Armia Czerwona pod dyktando Stalina, nie szczędząc swoich także sił, więc tutaj trudno mówić o jakiejś dyskryminacji szczególnej oddziałów Ludowego Wojska Polskiego. Niemcy bronili się na doskonale przygotowanych pozycjach wału pomorskiego no jak zwykle z doskonałym sposobem organizacji i dużą determinacją. I to powodowało, że straty były ze strony atakujących, czyli ze strony oddziałów I Armii Wojska Polskiego wysokie. Rzeczywiście 1780 poległych, ponad 2700 rannych, 1000 zaginionych w akcji, która trwała mniej więcej 12 dni od końca stycznia do 11 lutego. No ale po prostu... Jeśli szło się na, na Berlin, to trzeba było ten wał, ten system umocnień na Pomorzu Zachodnim przełamać. Twierdza Kołobrzeg traktowana bardzo prestiżowo przez Hitlera. Nakręcono nawet specjalny film propagandowy przypominający skuteczną obronę Kołobrzegu przed wojskami Napoleona w 1807 roku. Też była twardym orzechem do zgryzienia i też nie można jej było długo zostawić na zapleczu nacierających w kierunku Berlina wojska, A więc akurat te akcje z wojskowego punktu widzenia nie były bezsensowne. One miały sens militarny. To Ludowe Wojsko Polskie pierwsza Armia zapłaciła za udział w tych akcjach bardzo wysoką cenę, ale jednocześnie sens polityczny tych akcji moim zdaniem da się uzasadnić. Szukam, no nie chcę używać tego określenia jak adwokat diabła, bo nie o diabłach tutaj rozmawiam wyjąwszy takiego diabła historia jak Stalin, ale mówię o ludziach, którzy znaleźli się w potrzasku historii i służyli właśnie w tym Ludowym Wojsku Polskim starając się no, walczyć z wrogiem Polski, z Niemcami. Otóż ta akcja akurat, na Wał pomorski, zdobycie brzegu, w jakimś sensie dokumentowały prawo Polski, państwa polskiego do tej części Pomorza, która, przypomnę, do pierwszej Rzeczpospolitej ani do II Rzeczpospolitej nie należała. A tutaj no, nawiązywano właśnie do tych tradycji piastowskich. Stąd po zdobyciu kołobrzegu, to była znów niezwykle krwawa operacja, w której brały udział m.in. 4 Dywizja Piechoty, 4 Pułk Czołgów Ciężkich, specjalne grupy szturmowe pierwszej Armii. Zwycięstwo ostatecznie po kilku dniach szturmu koło brzegu odniesione, 18 marca, też zostało okupione bardzo wysokimi stratami, ponad 1200 poległych, 2500 rannych, no ale uwieńczone zostało Czymś, co, co miało naśladować akt zaślubin Polski z morzem tych z 1920 roku generała Hallera. Teraz to właśnie z Pomorzem Zachodnim, czy z Bałtykiem na terenie Pomorza Zachodniego aktu zaślubin dokonywali żołnierze I Armii pod Koło Brzegiem I to propagandowo będzie wygrywane w PRL-u. Powstanie choćby taki popularny przez pewien czas film jak Jarzębina Czerwona, Wyjczesława Petelskich z Andrzejem Łapickim i Andrzejem Kopiczyńskim w rolach głównych oficerów Ludowego Wojska Polskiego I Armii szturmujących właśnie Kołobrzeg To miało składać się na ten obraz pozytywny tego wysiłku. Walczymy heroicznie i walczymy o coś naprawdę pożytecznego dla Polski, o dostęp do zachodniej części Pomorza. Tym wyczekiwanym celem był jednak dla polskich żołnierzy, panie profesorze Berlin, ale ta misja bojowa pierwszej i drugiej Armii Wojska Polskiego wcale nie zakończyła się z pokonaniem Niemiec, bo przecież Sowieci postawili przed tymi żołnierzami zupełnie nowe wyzwanie, walkę z podziemiem antykomunistycznym. Część żołnierzy została skierowana na Lubelszczyznę. Czy można mówić o tej walce Polaków z Polakami? też to określenie żołnierze przeklęci. No niewątpliwie ten ostatni rozdział bojowej działalności Ludowego Wojska Polskiego musi być tutaj przypomniany. On nie zaczyna się dopiero w 1945 roku po 9 maja. Po zdobyciu Berlina, w którym rzeczywiście symboliczny, ale ważne, symbolicznie wzięły udział pododdziały pierwszej Armii Wojska Polskiego, zawieszając biało-czerwoną flagę obok flagi sowieckiej na kolumnie zwycięstwa w Berlinie. Ta ostatnia część działalności bojowej, można tak powiedzieć, Ludowego Wojska Polskiego, zaczyna się z chwilą dokonywanych sądów i egzekucji wynikających z tych sądów na patriotach polskich, którzy wcieleni do armii, przymusowo wcieleni, najczęściej to byli akowcy schwytani przez oddziały sowieckie i zmuszeni do wstąpienia do Ludowego Wojska Polskiego, kiedy ujawniano patriotyczne niepodległościowe nastawienie tych ludzi, skazywani byli na śmierć przez sądy właśnie pierwszej, a w szczególności drugiej armii Wojska Polskiego. Tam generał Karol Świerczewski odznaczył się w, no, w negatywnym wyłącznie sensie, zatwierdzaniem wielu takich wyroków. Jest taka niezwykle dramatyczna historia, którą kiedyś w szczegółach miałem okazję odtworzyć na podstawie papierów dostarczonych przez bratanka jednej z ofiar tych egzekucji, Józefa Neslera na skutek donosu postaci ważnej też dla pamięci o Ludowym Wojsku Polskim. Młodego Zbigniewa Safiana, późniejszego autora serialu Stawka Większa niż Życie. No, jednego ze szczytowych osiągnięć propagandy PRL, znakomicie zrealizowanego serialu, który pokazywał na odcinku wywiadowczym, można tak powiedzieć, rozpoczynając się na Łubiance w Moskwie Braterstwo Broni Sowiecko-Polskie niezwykle atrakcyjny i udany sposób. Autor tej świetnej propagandowo-roboty Zaczął swoją karierę od donosu na kolegę właśnie w drugiej Armii Wojska Polskiego. Kolegę, który powiedział mu w czasie przyjacielskiej rozmowy, że ma pistolet prywatny, który otrzymał w czasie przysięgi dla Armii Krajowej i że on tej przysiędze chce być wierny. I na tej jednej podstawie ten młody człowiek, na podstawie donosu Zbigniewa Safiana, został oddany pod sąd i rozstrzelany w wieku lat dziewiętnastu. Takich przypadków było dziesiątki, takich przypadków było setki. To był krwawy ślad walki z polskimi patriotami prowadzący nie dopiero wstecz od Berlina w kierunku gdzieś Bieszczad czy Lubelskiego, ale od samego początku pierwszej, a zwłaszcza drugiej armii Wojska Polskiego jeszcze raz chcę tutaj podkreślić no jednoznacznie negatywną, złą rolę, jaką odgrywał wykreowany na bohatera dowódca II Armii Wojska Polskiego, Karol Świerczewski, który nie tylko sygnował te wszystkie wyroki na Patriotów, ale był po prostu rekordowo złym dowódcą liniowym, za co płacili najwyższą cenę ofiar jego żołnierze. Bitwa pod Budziszynem w tej końcowej fazie operacji berlińskiej od południa, gdzie miał zatrzymać... Kontrnatarcie niemieckie ostatnie kontrnatarcie niemieckie Feldmarszałka Schernera Świerczewski no, zakończyło się kompletną paniką w dowodzeniu przez pogrążonego w chorobie alkoholowej Świerczeskiego i gigantycznymi stratami. To była bitwa, w której żołnierz Polski w czasie II wojny światowej poniósł rekordowe straty nieporównywalne ani z Monte Cassino, ani z Wałem Pomorskim, ani z Brzegiem. To była po prostu rzeź zawiniona przez dowódcę. Czarna legenda wisi, panie profesorze, nad tym właśnie ludowym wojskiem polskim. Czy z tą czarną legendą trzeba walczyć, żeby ją wybielić? Bo to byli biedni ludzie, którzy chcieli wrócić do Polski. Myślę, że z czarną legendą trzeba walczyć, kiedy ona zasłania prawdziwe Bohaterstwo i prawdziwe dylematy ludzi, którzy, jeszcze raz to powtórzmy, chcieli po prostu wrócić do domu i chcieli, wielu z nich w każdym razie, niektórzy dezerterowali, ale wielu z nich chciało walczyć z Niemcami i ta postawa potwierdzona autentycznie heroicznymi zmaganiami tych żołnierzy. Właśnie na Wale Pomorskim, na przyczółku Warecko-Magnuszewskim, pod Studziankami, czy w operacji berlińskiej, czy pod Budziszynem przecież ci ludzie, którzy zginęli w tamtej rzezi no nie byli niczemu winni, też bohatersko walczyli, ginęli dlatego, że źle byli dowodzeni i że Niemcy wciąż walczyli skutecznie, ale przecież brali udział ci żołnierze pierwszej i drugiej Armii Wojska Polskiego w zmaganiach z Niemcami, wrogiem Polski, Niemcami hitlerowskimi, które tyle cierpień Polakom zadały i które dopóki istniały, mam na myśli Niemcy hitlerowskie III Rzesza, były przeszkodą na drodze do odbudowania niepodległej Polski. Wojsko Polskie, Ludowe Wojsko Polskie tej niepodległej Polski nie przyniosło, ponieważ na miejsce niemieckiej okupacji wprowadzało okupację sowiecką. Ale to już nie była wina tych żołnierzy, to była wina decyzji politycznej, gry politycznej, którą rozgrywał z niezwykłym, rekordowym cynizmem Stalin, a ci ludzie, jeszcze raz to powtórzmy, byli w ogromnej większości po prostu ofiarami pułapki historycznej, jaką zastawiło na nią totalitarne państwo. Polskie Radio Jedynka